Witam wszystkich na podcaście Świat Oczami Kretyna. Jako, że jest to pierwszy odcinek, to wyjaśnię wszystko, co się da. Zacznijmy ode mnie, mimo tego, że nie lubię zaczynać od siebie, no to zacznijmy ode mnie. Nazywam się Jakub Stawski. Na forach internetowych można mnie znaleźć pod pseudonimem Groch, Groszek. Jeśli nie ma wolnych ników, to takie głupie zdrobnienia typu grosze czuś, Grosze, Groszeczuniek, Grosiu. No... Mam 14 lat, chodzę do drugiej gimnazjum, ale nie uczę się za dobrze, ale sądzę, że jestem inteligentny i to jakiś taki czwórkowy uczeń bardziej. Będę ten podcast nagrywał i prowadził i te odcinki, które będę tu wrzucał. będą średnio, raz na tydzień, ale podejrzewam, że nie będzie to regularnie raz na tydzień, bo tak jakoś jak będą na mnie złapie albo inaczej. Nazwa podcastu brzmi Świat oczami kretyna. Tak, to ja jestem tytułowym kretynem. I te odcinki będą o moich poglądach. Czasem, jak będę miał ciekawy temat, ciekawy dzień, to wrzucę cały opis mojego dnia. I wszystko będzie. Jak macie zamiar słuchać, to przygotujcie się na rzeczy głupie oraz na rzeczy poważne. Jak na przykład z tych poważnych chciałbym poruszyć m.in. takie tematy jak reklamy, alkoholizm wśród młodzieży. Tutaj 14 lat i tu nie tylko chodzi o piwo tanie. Czy głównie chodzi o tanie wino z Biedronki, pite masowo, czyli po litrze. Po litrze na jedną osobę, na jednego czternastolatka. No. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Na tym posłuchajcie w następnych odcinkach. Mogę teraz tylko zaprosić na kolejny odcinek i zapraszać. Do słuchania. Nie sugerujcie się tylko tą nudnością pierwszego odcinka, bo zawsze ten pierwszy odcinek będzie nudny, a następne będą ciekawsze. A piosenka, która leciała w tle, to utwór muzyczny awangardowego kompozytora współczesnego Johna Cage'a, składająca się z samych pauz. Dziękuję.